Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w Karpiowym Podcaście. Nazywam się Agnieszka Brodzik, a dzisiaj moim gościem będzie Michał Rokowicz. Będziemy rozmawiać o opowieści Dopóki nie zgasną gwiazdy Piotra Potykiewicza. Karpiowy Podcast! Dobra, to zaczynamy. Przeczytałem Twoją recenzję na Twoim blogu. Dodam później w opisie adres, żeby wszyscy mogli sobie sprawdzić. Przeczytałam, co tam masz do powiedzenia na temat tej książki i pomyślałam, że w sumie skoro już się wypowiedziałeś na jej temat, to możemy w pewnym sensie bazować nad tym, co powiedziałeś. Chodzi mi o to, że chciałam tutaj w sumie wyjaśnić, że mi się książka podobała generalnie. Mam kilka zarzutów i one będą dosyć uwypuklone ze względu na to, że dużo osób bardzo mi zachwalało tę powieść i szczerze mówiąc, tak jak ty napisałeś na początku swojej recenzji że nie miałeś żadnych oczekiwań że wyjątkowo żadnych oczekiwań tak no, ja jednak muszę przyznać że mm, przez to, że nasłuchałam się pozytywnych opinii na temat tej książki to jednak spodziewałam się sporo może nie aż tak strasznie dużo bo e, nikt e, z moich takich bardziej zaufanych recenzentów akurat tej książki nie recenzował, no ale jednak muszę przyznać, że spodziewałam się wiele. No i tutaj e, taka uwaga, że nawet jeżeli wyjdzie na to, że będę dużo mówić e, o zastrzeżeniach, to jednak ostatecznie e, muszę książce wystawić dobrą notę e, i moim zdaniem mm, no, warto ją polecić. No w zasadzie od, zaczynamy widzę od oceny, to jeżeli nawiązujemy, nawiązujemy do mojej recenzji, to to faktycznie ja też można powiedzieć, że mimo zastrzeżeń też książkę oceniam pozytywnie, ale to właśnie myślę, że w trakcie dyskusji uwypuklimy pewne swoje zarzuty, co, co było okej, okay, a co ewentualnie gdzieś tam nie zagrało. No i właśnie trochę się bałam, że, będziemy, że, że prawdopodobnie będziemy mówić dużo o zarzutach, bo to tak najłatwiej w zasadzie się rozmawia o tym, co nam się nie podobało, niż, niż, niż o tym, co, co, co było ok. Bo właśnie mam wrażenie, że w dużej tej książce, dużo rzeczy w tej książce było po prostu poprawnych. Na przykład narracja, moim zdaniem, nie była ani dobra, ani zła, bo po prostu poprawna. Miałabym jakieś uwagi do dialogów które czasami no tak bywało trochę sztuczne powiedziałabym. Nie wiem czy też odniosłeś takie wrażenie. Znaczy być może to wynikało z tego, że tutaj jakby ta konstrukcja powieści, która się opiera na tym, że mamy młodego bohatera, który tak na dobrą sprawę jest naszymi oczami na ten no bądź co bądź nieznany czytelnikowi świat, no to jest trochę tak, że on dowiaduje się wielu rzeczy od osób postronnych, no i mamy w dialogach sporo ekspozycji takiej gdzie postacie nie wiem coś opowiadają właśnie o jak ten świat funkcjonuje albo jak coś wygląda albo jak coś działa no i to faktycznie może powodować takie pewne wrażenie mm, no, albo sztuczności albo takiego, takiego jakby wykładu którą dana postać jakby robi właśnie temu naszemu młodemu bohaterowi także no, ja rozumiem skąd taki, taki problem mógł się pojawić to znaczy właśnie, wiesz co, ja też rozumiałam to, że to musi tak wyglądać i że to będzie tak wyglądać, no bo jednak Kacper jest, jaki jest, tak? Czyli on dopiero poznaje tak naprawdę pewne niuanse tej społeczności i tego, co się dzieje poza nią. Natomiast bardziej mi chodziło o sytuacje, kiedy są silne emocje, czyli na przykład Kacper się kłóci ze swoim bratem i czasami te emocje są wyrażane tylko przez wykrzykniki na końcu zdania. a jakoś tak niekoniecznie mi to grało. Aha, no rozumiem i w sumie też mogę się zgodzić. No ale to powiedzmy sobie też szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o, o tą właśnie taką warstwę emocjonalną, to akurat to też być może było związane po prostu z tym, że, że tutaj jeżeli chodzi o same te, takie te segmenty emocjonalne, że się tak wyrażę, no to, to mimo wszystko to było zbudowane na silnych, ale takich dosyć prostych konfliktach i prostych emocjach i to, to być może właśnie tutaj też gdzieś w dialogach było to właśnie no, odzwierciedlone po prostu. Poza tym mam, mam wrażenie, że to też w dużej mierze z, e, powodem w dużej mierze był główny bohater. Nie wiem czy też odniosłeś takie wrażenie, ale mi się Kacper strasznie nie podobał. I ja pół książki, znaczy może nie pół książki, bo ten jego brat to w pewnym momencie na większość fabuły znika tak jakby z naszych oczu, natomiast gdy, gdy czytałam te jego sceny z tym bratem, to tak sobie właśnie myślałam, że kurczę, ile byłaby fajniejsza ta książka i cała ta opowieść i jak bardzo w ogóle zmieniłaby się fabuła całej powieści, gdyby głównym bohaterem nie był Kasper, tylko jego brat. No, znaczy myślę, że to wtedy by była zupełnie inna powieść. Ja wiem, że to jest takie gdbanie, ale właśnie nie podobało mi się w tym Kasprze, że on jest taki... On tak idzie tam, gdzie mu każą i tak ogólnie niby jest ciekawy tego świata, ale jakiś taki strasznie bezpłciowy Ale wiesz, ale to wynika z tego, że to, to, jest, to jest postać taka trochę je, na początku szczególnie jednowymiarowa i naiwna, no ale to jest tak jak powiedziałem na początku. No, młody chłopak, który tak na równo niewiele wie i niewiele rozumie z tego e, zniuansowania, bądź co bądź tego świata, który go otacza, ma jakieś tam swoje takie proste chłopięce marzenia na zasadzie, że chciałby w życiu robić to i to. Ma jakąś taką młodzieńczą fazę buntu, gdzie nie wiem, ojciec chciałby, żeby robił jedno, a on jednak wolałby, żeby po prostu jego życie wyglądało Zgodnie z jego własnymi wyborami, jego własną drogą, którą on dla siebie po prostu gdzieś tam wymarzył. No i, no i to powoduje wszystko, że, że mówię, że on jest taki trochę naiwny, no tak jak wspominasz, no, i, idzie trochę no, z wiatrem można powiedzieć, gdzieś tam wykorzystuje te okazje, które mu się nadarzają, ale, ale to jest wszystko tak, że bardziej to ten świat go popycha do, do przodu, niż to, że on jakby z własnej woli jakoś próbuje kreować te, te, te wszystkie sytuacje, szczególnie od pewnego momentu, gdzie tutaj jak, nie wiem, podejmuje taką świadomą decyzję o, o tym, żeby zgłosić się na ochotnika i iść gdzieś dalej w świat, no to, to od tego momentu to miałem wrażenie właśnie, że ta akcja bardzo mocno go porwała i to jest tak, że ta jedna świadoma decyzja później już właśnie spowodowała, że mo można powiedzieć, że cały, cały ten świat zaczął go mielić i po prostu to już było tak, że trudno mu było się gdzieś tam z tego wszystkiego wyplątać. I dlatego też ja mówię, że jakby to by była zupełnie inna książka, gdyby spróbować tą historię opowiedzieć z punktu widzenia brata, bo właśnie tutaj w dużej mierze mi się wydaje, że pomysł, który Piotr Patykiewicz miał na tą książkę, on się właśnie zawierał trochę na takiej historii, ala inicjacyjnej, przez opowieść drogi i, i tutaj właśnie gdzieś tam ta konstrukcja całej tej książki też to odzwierciedla, więc po prostu gdyby tutaj właśnie uczynić głównym bohaterem no, człowieka, który mimo wszystko już jest trochę okrzepnięty jakby w tym świecie, zna realia, wykonuje zawód, który jest szanowany i tak dalej, i tak dalej, to, to musiałoby to być zupełnie inaczej rozegrane, a, a tutaj to, i to jest jeden taki właśnie z zarzutów jakie ja dla tej książki miałem że, że właśnie ten pomysł który, który tutaj autor y, miał no to, to był pomysł taki że zaczynamy od takiej opowieści inicjacyjnej i wszystkie te meandry mają doprowadzić w finale do wielkiego wyboru przed którym stanie nasz bohater no i, i ten wielki wybór no dla mnie ja go nie, kupi, nie kupiłem go właśnie i, i ten finał dla mnie był takim elementem który gdzieś mocno no, nie, nie tyle, że tak powiem, obniżył ocenę, ale jakoś tak pozostawił mnie w jakiejś takiej kons konsternacji I, i tutaj mam wrażenie właśnie, że gdyby to pisać z punktu widzenia jakiejś postaci bardziej doświadczonej, no to, to jeszcze inaczej by to musiało pewnie wyglądać. Wiesz co, ja właśnie nie miałam wrażenia, że, że na końcu jest jakiś wielki wybór. Ja odniosłam wrażenie, że, że tak jakby wszystkie postacie wokół Kacpra wybierają za niego że on niby tam dokonuje jakichś wyborów, no bo, no bo wy, tym gońcem zostaje i tak dalej, ale to wszystko tak wychodzi jakoś samo, bo, bo taka jest sytuacja, tak trzeba zrobić. I w ogóle tak jak już wspomniałeś o tym zakończeniu, to powiem Ci, że też e, jak dokończyłam e, czytanie powieści, to też miałam takie właśnie... Z jednej strony podobał mi się ten pomysł, a z drugiej miałam takie wrażenie, że kurczę, jakby w zasadzie nagle pojawia się ta informacja, jak sobie można radzić ze świetlikami i jeżeli oni wiedzieli o tym wcześniej, to tak naprawdę tej książki mogły nie być, bo ta książka mogła się nie wydarzyć. Przecież cała fabuła, Wiesz, no, czasami są takie, takie rzeczy. Na przykład, nie wiem, pamiętasz w Harrym Potterze w trzeciej części, kiedy nagle się okazało, że można cofać czas i, i, w sumie, i w sumie wyszło na to, że można by było wszystko cofnąć. Bo tutaj też tak jest. No i chcę zdradzać tego, chociaż strasznie mnie kusi. <laughs> Ale wiesz o znaczy, co ja, chodzi. Ja, ja, ja myślę, że możemy chyba się pokusić jakąś krótką taką sekcję spoilerową, bo tutaj aż by się prosiło właśnie o jakieś kró, krótkie wyjaśnienie właśnie na przykładach, gdzie mamy te problemy. To może na końcu jeszcze, jeszcze wrócimy do, do tego tematu, bo szczerze mówiąc, są wielką ochotę, żeby to skomentować, bo jednak no, mi się wydaje, że to jest wpadka. I to taka duża wpadka i w ogóle cały finał dla mnie jest jedną wielką wpadką. Dlatego, że mi się wydaje, że Patykiewicz mógł, miał fajny pomysł, w ogóle tutaj będę chwalić, nie wreszcie, że bardzo mi się podobało to, jak pokazuje cały problem świetlików z różnych jakby z różnych stron e, i w zasadzie przez długi czas nie było wiadomo tak naprawdę, czym są te świetliki. I w ogóle te świetliki są no, no, najfajniejszym e, motywem w całej książce e, i to, że one są takie mm, zupełnie... Nawet jak już wchodzimy w jakiś schemat nam się wydaje, że o, teraz to już wiemy, co to jest i, i, i, i z czym to się je i tak dalej, to nagle się dzieje coś, co nam to zaprzecza temu myśleniu i jednak one ciągle się wymykają, wymykają takiemu pełnemu zrozumieniu jakby, wymykają się schematowi. I to mi się bardzo podobało, natomiast mam wrażenie, że miał dobre pomysły, ale nie wiedział, kiedy je wprowadzić i wprowadził je wszystkie naraz na samym końcu. Bo tak, Kasper do, dociera do pewnego miejsca yy, i nagle bum, okazuje się, że, że, że, że, że jego przyjaciel ma taki, taki pomysł na uratowanie wszystkich. A za 5 minut pojawia się inna postać i mówi, że bum, jest zupełnie inaczej, zupełnie przeciwnie i w ogóle wszystko było, było ściemą. Po czym bum, przychodzi trzeci raz, trzecia postać i mówi, że w ogóle tamto i tamto też było ściemą. Nie miałeś takiego wrażenia? No miałem, miałem, natomiast jeszcze robiąc minimalny krok wstecz, to ja się absolutnie zgadzam, że największą siłą tej książki jest właśnie kreacja świata i ten pomysł wyjściowy, bo no... Można powiedzieć, że klimaty postapokaliptyczne są modne w ostatnich latach, bo przecież chociażby widać to po, po całym rozwoju uniwersum Metro 2033 czy konkurencyjnej zony, które to książki się sprzedają w dużych nakładach, rozwijają się tych powieści, jest całe multum, a to jest można powiedzieć tylko jakieś tam... Cząstka, jakaś cząstka tego, tego całego właśnie postapokaliptycznego klimatu, który się przewija przez różne książki, przez różne powieści i czasami człowiek myśli sobie, że już widział absolutnie wszystko, a tutaj naprawdę autorowi się udaje wprowadzić takie wątki i takie pomysły, które z jednej strony, jakby się nad tym zastanowić, to są czasami bardzo proste, bo na przykład cała ta konstrukcja z tego społeczeństwa no nie jest zbytnio oryginalna i ona jest dosyć prosta i, i, i w zasadzie to nawet jakby się chwilę nad tym zastanowić, jak właśnie te, tego rodzaju apokalipsa mogłaby się potoczyć, to no, pytanie ewentualnie tutaj o ten kontekst religijny, który gdzieś tam tutaj jest dosyć ważny, ale poza tym to można powiedzieć chociażby ta kastowość i, i ten podział społeczny, to, to całkiem logicznie się to układa, ale, ale sam pomysł na to na przykład, że mamy właśnie jakąś taką apokalipsę wywołaną czymś, co tak na sprawę do końca właśnie nie wiadomo, czy jest karą bożą, jak chcą niektórzy, czy jest jakimś zjawiskiem atmosferycznym, czy to jest na przykład jakieś zjawisko fizyczne, które by jakoś można było, nie wiem, skontrolować, czy, czy spowodować, żeby to jakoś, nie wiem, rozbroić, mówiąc kolokwialnie. I, I ta kreacja świata moim zdaniem była naprawdę bardzo udana na, na poziomie właśnie tych bazowych pomysłów, no a, a właśnie nawiązując do tego, że, że tutaj jakby autor niepotrzebnie to chciał skomplikować, no, no to, to jest właśnie ten zarzut, o którym ja powiedziałem, że ta końcówka trochę jakby pozostawiła mnie w konsternacji, bo, bo po prostu tu, tu w tej powieści jest dużo zwrotów akcji, gdzie, gdzie po prostu właśnie tak czytelnik jest rozgrywany, że jest podprowadzany pod coś, że coś jest... w nie wiem, tak i tak skonstruowane, tak i tak funkcjonuje, po czym właśnie jest dokładnie, tak jak wspominasz, że, że po prostu, nie wiem, że okazuje się po chwili, po paru stronach, że jednak jest inaczej. No i ta kumulacja w finale, nie dość, że mamy takie spiętrzenie właśnie tych, tych takich przeciwstawnych można powiedzieć teorii na, na ten sam temat, to jeszcze no, jest zdecydowanie ten problem, że no Dla mnie to się nie schodzi w jakąś jedną spójną całość. Z tym, że to też, żeby to rozwinąć, to, to już bym musiał się posunąć jakby przykładami, więc to naprawdę już zostawmy, zostawmy może troszeczkę na koniec właśnie, żeby o tym troszeczkę więcej powiedzieć. To, co mi się podobało w, w, w samej postaci Kacpra, to, to, to ten moment, kiedy on dowiaduje się jakiejś kolejnej tam, pierwszej chyba w sumie tak zwanej prawdy na temat świetlików, i kiedy czytelnik jest przekonany, że wow, wreszcie mamy rozwiązanie zagadki, wiemy e, czym są świetliki, to nagle się okazuje, że Kasper w to nie wierzy. I on w tym momencie, my jesteśmy przekonani, że on jest głupi, że w to nie wierzy. I takie, w ogóle miałam takie hello, co ty robisz, czemu ty, czemu ty uciekasz, przecież masz wreszcie rozwiązanie tego wszystkiego. A on, a on w to nie wierzy i to mi się strasznie podobało znaczy w pierwszej chwili byłam wkurzona ale później stwierdziłam, że jednak to jest bardzo, bardzo fajny motyw, dlatego że w tym momencie Kasper przestaje być taką typową postacią literacką która ma, tak, ma taką typową ekspozycję, yy, dowiaduje się, wiesz, jakie jest rozwiązanie zagadki i nagle zmienia się jego postrzeganie. On nie, on wbrew logice tak naprawdę, bo przecież argumenty były bardzo przekonujące. On wbrew logice stwierdza, że, że nie, bo to się kłóci z jego postrzeganiem świata i stwierdza, że nie, że on tego nie przyjmuje, że to nie jest prawda. I to mi się bardzo podobało. I on w tym momencie jest bardziej człowiekiem, niż taką typową postacią literacką. No szczerze mówiąc tak na, na to jakby nie miałem tak, takiego spojrzenia jakby na całą tą sytuację, ale faktycznie, faktycznie coś w tym jest, chociaż ja w tym momencie to się zastanawiałem na ile ma tutaj znaczenie na przykład coś co, co jakby przez całą powieść się przewija jako taki dosyć ważny wątek czy motyw czyli jakby ta działalność kościoła jako takiej instytucji, który Gdzieś tam, no, mo można powiedzieć, że no nie tyle, że przyjął władzę, ale stał się taką instytucją, która no, kreuje troszeczkę rzeczywistość i gdzie, gdzie, w myśl zasady, gdy trwoga to do Boga, właśnie ludzie jakby szukali schronienia, i, i gdzie on wyrósł, można powiedzieć, gdzieś tam tylko poza takie znaczenie no, religijno mistyczne, jakie no, powinno dla religii być zarezerwowane i ja tak sobie w tamtym momencie właśnie myślałem, czy to, czy to nie wynika z tego, że jednak on wyrastając w, jako młody chłopak jakby w, te, w tym przekonaniu po prostu, które gdzieś tam mu z jednej strony ojciec kładł do głowy, z drugiej strony właśnie ta, ta taka, no można powiedzieć, władza kościelna, no bo... bo tak na dobrą sprawę, to jakby patrząc na znaczenie całej instytucji Kościoła w tym świecie, no to, to można powiedzieć, że to jest władza. I, I ja to odniosłem właśnie takie troszeczkę wrażenie, że to była taka walka z samym sobą, że walka z przekonaniami o tym, co go uczono, a tym, co gdzieś tam nagle jest mu negowane jakby w, w ramach istniejącej w rzeczywistości, czy innej wersji prawdy, którą nagle dostaje i, I właśnie ja to tak brałem pod uwagę, że to, to jest tak jak w przypadku wiesz, no wielu młodych ludzi, gdzie wyrastasz w określonej jakiejś tradycji wyniesionej z domu, otoczenia i tak dalej, po czym nagle jak wychodzisz na świat i spotykasz się z innymi poglądami, no to, to czasami właśnie... I, rodzi się w człowieku coś takiego, że nawet jak argumenty są logiczne i, i gdzieś tam zasadne, to, to jednak jakby masz taki silny opór wyniesiony właśnie z, z tej tradycji, w której się wyrastało przeciwko temu i, i trudno jakby te czasami logiczne argumenty zaakceptować i, i, i przyjąć po prostu na wiarę, jeżeli całe życie cię uczono czegoś innego. I ja właśnie myślałem, że tutaj właśnie to, to zachowanie Kacpra czymś takim spowodowany. Tak, masz absolutną rację. Z tym, że ja odniosłam wrażenie, że na początku tej walki nie ma. Ja się tej walki spodziewałam, ja się spodziewałam, że on będzie się długo zastanawiał, że on będzie myślał, że on będzie rozważał różne rzeczy, a on, nie wiem, czy dobrze pamiętasz ten motyw, ale on na początku mówi, nie, to nie jest prawda, to jest to nie jest prawda, koniec, kropka. I on dopiero, gdy wychodzi do lasu, to on dopiero po tym następnym wydarzeniu, o którym powiemy dopiero w sekcji spoilerowej, to on dopiero wtedy zaczyna się zastanawiać. A na początku to jest pełne odrzucenie. I to jest właśnie ciekawe, że tak naprawdę większość z nas w normalnych sytuacjach życiowych, no może nie większość, no nie, powiedzmy tak sobie przeciętny człowiek, nie taki e, niby inteligentny, ale nie jakoś tam super eksta zajebiście o, oczytany, to on jednak odrzuci i koniec, on się nie będzie zastanawiał. I tak właśnie postępuje Kacper. Trochę mam wrażenie, że to było też wymuszone tym, że, że Patykiewicz miał pomysł na, na kolejny fragment fabuły, który się nie dział w tym miejscu, więc Kasper musiał mieć powód, żeby sobie wejść. No ale to wszystko możemy tak w książkach tłumaczyć, nie? Natomiast no ta nawet zakładając nawet, że to może była przypadkowa, a nie przemyślana reakcja ze strony Potykiewicza, to jednak mi się bardzo podobało. Nie, to, to wyszło fajnie. To ja, ja się zgadzam, że tutaj możemy się różnić jakby w interpretacji, co, co dokładnie za tym stało, ale ja się zgadzam też, że to, to było naprawdę niezłe, bo to też był taki pierwszy, no bardzo duży zwrot akcji, tak na dobrą sprawę, gdzie już mieliśmy teoretycznie poukładany cały ten świat, a nagle, no razem z Kacperem się dowiadujemy, że to wszystko nie jest tak, jak, jak, jak nam się wydawało. Znaczy, ja miałam wrażenie, że do, że do tego momentu w ogóle nie miałam nic poukładane w głowie. I to, co mi się właśnie podobało w tej książce, że ja ciągle sobie musiałam coś w głowie układać, bo nie potrafiłam do końca zrozumieć, czym są te świetliki. Ja... Takim przyzwyczajeniem, nie wiem, może niesłusznym przyzwyczajeniem ludzi, którzy dużo czytają książek niekoniecznie oryginalnych, no bo nie oszukujmy się popkultura, ciągle szukałam jakiegoś takiego klucza do interpretacji tych świetlików. A okazuje się, że one praktycznie do samego końca książki jednak wymykają się takiej prosty, prostym interpretacjom. Bo tak jak mówiłeś, że dużo jest teraz postapokalipsy. Ale dużo jest takiej, powiedziałabym, postapokalipsy, którą można powkładać w szufladki. Mamy jakieś tam zombie, mamy jakąś tam e, jakiegoś wirusa, e, mamy wojnę atomową. No, dokładnie. I wszystko można sobie poukładać w szufladki. A jednak świetliki nie wiadomo gdzie włożyć. I to jest fajne i to jest super. I, i chyba rozumiem, dlaczego, dlaczego ludzie tak chwalili tą książkę. Nie, no to, to jest właśnie to, to, co wspomniałem na początku. Ta, ten wyjściowy pomysł i ta, ta kreacja świata to tutaj naprawdę zadziałało. Bo ja się zgadzam. Ja mówię, że ja miałem pewne rzeczy poukładane, bo jakby idąc do, do, do tego momentu fabuły, właśnie kiedy mamy ten pierwszy taki silny zwrot, to, to jest tak, że to na przykład całe to zjawisko nie jest wyjaśnione, ale tak jak mówisz, no, nie jest w zasadzie wyjaśnione praktycznie biorąc do, do samego końca, ale jakby ja już miałem określoną wizję, że wiesz, działa to w określony sposób, że świetliki, jeżeli zrobi się to i to, to zadziałają w ten sposób i jakby miałem mniej więcej poukładane w głowie, jak to funkcjonuje, nawet nie wiedząc i nie mając świadomości, bo no, Patykiewicz trzyma kartę bardzo mocno przy sobie, jeżeli o to chodzi, właśnie czym jest to samo zjawisko. Bo, bo na tym etapie, to, to mówię, to nawet ciężko stwierdzić właśnie, na ile to jest, nie wiem, obca technologia, zjawisko fizyczne, naturalne, cokolwiek. No, nie, ma, nie ma pomysłu tak na tą sprawę, bo sam autor się na tym nie skupia. Skupia się bardziej na tym właśnie, jak to, jak to działa. A, a tutaj to właśnie ten, ten pierwszy zwrot już powoduje to, że nagle mamy wywrócone sam mechanizm działania i tego co jakby do tej pory nam było przekazywane jako, jako wiedza współczesnych, czy to co jakby się po, po tym upadku jakby ludzie dowiedzieli na temat jakby samego zjawiska, to nagle mamy kompletną negację tego wszystkiego. Dobra, i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przejść do sekcji spoilerowej, bo mam wrażenie, że oboje bardzo się jąkamy w tym momencie, żeby nic nie powiedzieć. No w sumie <laughs> Więc, trochę tak. A w sumie wyszło nam takie dobre podsumowanie dla ludzi, którzy jeszcze książki nie czytali, czyli jeżeli jesteście gotowi na to, że będą pewne błędy i że zakończenie będzie trochę spieprzone, to jednak to w sumie warto poznać tę powieść właśnie dlatego, że że ciężko ją zaszufladkować. Znaczy okej, okay, wiemy, dobra, powieść postapokaliptyczna, ale jednak taka, powiedzmy, szczególna. No to zdecydowanie, no jest, jest to pewien powieść w świeżości, jakby tego nie brać na tym rynku i chociażby właśnie ze względu na pomysłowość tutaj autora, to, to zdecydowanie, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to, to warto, warto się zapoznać z tą powieścią. Dobra, czyli teraz oficjalnie sekcja spoilerowa. No i przejdźmy do tej samej, samej końcówki. Mówię tak, jak mówiłam wcześniej. Mi się wydaje, że to jest wpadka z tym oślepieniem. Dlatego, że raz, że wydaje mi się trochę nielogiczne, że akurat trzeba się oślepić, a nie założyć sobie na przykład e, jakąś taśmę albo coś takiego. No bo to trzeba zobaczyć tego świetlika, tak? No jeżeli trzeba go zobaczyć, to wystarczyłoby... E, przez większość dnia, powiedzmy, nosić jakąś opaskę na oczy, a jak już minie zagrożenie, to ją zdjąć, tak? Znaczy, tu, tu ja z tym finałem mam bardzo wiele problemów, bo ja nie wiem, na ile ja go dobrze odczytałem, ale mam wrażenie, że dostajemy trzy drogi i każda jest pełna dziur, bo mamy na początek, można powiedzieć, tą drogę Łukasza i gdzie dowiadujemy się, że on stoi jakby za tą eskalacją, która nastąpiła, wypuszczeniem świetlików i, i, i tak dalej, bo jakby ma świadomość tego, że dzięki temu, że jest ten brat, który ma w sobie jakby tą, tą iskrę czy, czy kawałek tego, nie wiem, nazwijmy to meteoru, czy oni tam chyba Lucyfer go, go nazywają, to, to jakby świetliki wszystkich, którzy są w pobliżu nie atakują, tylko że już na tym etapie ja się troszeczkę zgubiłem, bo na przykład nie wiem czy pamiętasz, że jest taka scena kiedy ten Łukasz w trakcie tych nauk pokazuje im czy oni znajdują, już tego do końca nie pamiętam świetlika, którego on złapał i on jakby... Tak, on miał go chyba w Tak, I on na usłamanego. przykład tłumaczy, że świetliki można złapać że jest to niebezpieczne, ale można je złapać a do tego, jeżeli one tam będą odizolowane czy zamknięte nie wiem, pół roku, to on taki świetlik obumiera więc ja sobie pomyślałem po prostu, hej, jeżeli to jest w sumie takie proste, że gdzieś tam nie, mnich, który nie jest specjalnie w tym szkolony i, i jakoś nie ma specjalnie wielkiej chyba siły przetrwania, jest w stanie łapać te świetliki i na nich eksperymentować, to. No, sorry, ale to nie wierzę w to, że nie można by było zrobić grupy jakiejś. No nie wiem, spe specjalnych no, żołnierzy czy łapaczy tych świetlików, to żeby sobie się szkolili tylko w tej sztuce. A, a przecież oni jakby wprost sygnalizują, że w tych świetlików nie wiem jest ograniczona liczba. I po prostu w którymś momencie, jeżeli one się skończą, to można powiedzieć, że będzie można bezpiecznie jakoś tam żyć, bo nawet jeżeli nadal będzie zima, nieprzyjemne temperatury i tak dalej, wszystkie rzeczy z tym związane, tak by to podstawowe zagrożenie zostanie ograniczone. A czy, to, zima to jest, wiesz, oni, oni poszli w to miejsce, bo jest trudno dostępne dla do ludzi, natomiast jeżeli zginą świetliki, to oni mogą wrócić do, wiesz, umiarkowanych szerokości geograficznych, bo to nie jest tak. Przynajmniej ja tak to zrozumiał, że to nie jest tak, że oni, że, że teraz na całym świecie jest zima i tak dalej. Po prostu nie, prostu no, Nie, no, no, no, no to, to, to się mhm. zgadza, no, i, ale wiesz, ale to właśnie to w tym momencie, mówię, ja już się zawiesiłem, jakby na tej, na tej pierwszej opcji, że o co chodzi, no bo, no bo to według mnie to, jest, to nie jest logiczne uzasadnienie, że zróbmy sobie apokalipsę, mimo że można te świetliki złapać. No A dobra, sorry. Zga nie, zgadzam się z Tobą, nie proszę to do głowy, bo wydaje mi się, że na tyle szybko się w tym momencie zmieniały, wiesz te wydarzenia, że jakoś nie pomyślałam o tym. Znaczy Byłam na tyle w stanie zawiesić niewiarę, żeby przyjąć, że to nie jest proste. I że zawsze będzie tak, bo on tak tłumaczył to później na tej ostatniej ekspozycji, że, że zawsze będzie ktoś, kto nie da rady i się zarazi. Znaczy zarazi. No. Powiedzmy umownie, że się zarazi, tak? Że spojrzy w tego świetlika i go przyjmie do siebie. No ale to wydaje mi się, że to i też te, patrząc na to, właśnie jak, jak tam tu funkcjonowało, no to takiego, y, który jakby nie dałby rady, no to też w ostateczności można, nie wiem, odizolować, y, jakoś zutylizować, mówiąc brutalnie, i, i pozbyć się tego świetlika w ten czy inny sposób. Ale nawet cofając. Y, się o krok i to, co wspomniałeś na przykład o tym oślepieniu. To ja się też zgadzam, że, że to, jest, to jest też taki trochę zabieg fabularny, mam wrażenie, bo, bo tutaj to, to nie ma jakiegoś specjalnego uzasadnienia. Nie Moim zdaniem to jest jedna wielka wtopa, bo jeżeli jest coś takiego, że faktycznie, że jeżeli nie widzisz świetlika, to on nie jest w stanie ci nic zrobić, to ludzie to powinni w ciągu kilku tygodni ogarnąć. I ludzie to powinni od razu pstryk i, i, i, i przecież tam naukowcy w ogóle e, pracowali nad jakimś sposobem wiesz, poradzenia sobie z tymi świetlikami i nie wpadli na to, że żaden ślepiec się nigdy nie zaraził. Przecież takie rzeczy szybko wychodzą. Znaczy wiesz, no chyba, że, to, że iść w kierunku takiej interpretacji, ja bym powiedział, mistycznej, czyli, że na zasadzie oczy to są zwierciadłem duszy i, i po prostu jakby to nie chodzi o to, że jakby człowiek go nie widzi, tylko że jakby dopóki są oczy tak na sprawę, czy zasłonięte, czy nie zasłonięte, no to, to ten świetlik jakby może przez oczy się dostać i, i jakby wejść w posiadanie człowieka. Natomiast no to, to znowu, to wchodzimy takie trochę na, na taki poziom interpretacji, który też mi się wydaje mocno śliski. Nawet jeżeli uznamy, że, że musi dojść do tego konkretnego oślepienia, chociaż oni tam mówili, że wystarczy jakieś tam lekkie nacięcie na rogówce czy coś tam, no ale nawet jeżeli uznamy, że faktycznie takie bardziej metaforyczne ujęcie tego oślepienia, a nie takie typowo praktyczne, że opaska, no to nawet no nie wierzę w to, że po tylu latach, a przecież minęło bardzo dużo lat od czasu, kiedy... Upadł ten meteor, no to przecież przez tyle lat nie wierzę w to, że ludzie nie wpadli na to, że wystarczy się oślep oślepić. A na bank po prostu miliony ludzi na świecie by bardzo chętnie pozbawiało się wzroku byle przeżyć. No bo jak masz taki wybór, to co, no to zginiesz, żeby. Wtedy no się, no się właśnie. A jeżeli wpadł na, na coś takiego e, ojciec Kacpra, który nie jest nie wiadomo jak inteligentną, oczytaną i, i, i w ogóle nie wiadomo jaką postacią, no to, no to przykro mi, ale jakoś ciężko mi uwierzyć w to, że nikt wcześniej na to nie wpadł. I że on w ogóle czekał tyle czasu. No, no, znaczy, mówię, ten finał jest moim zdaniem konstrukcyjnie całościowo skupany, bo ja rozumiem pomysł, który za tym, za tym stał, czyli mówię, doprowadzenie do, do wielkiej konfrontacji trzech różnych prawd można powiedzieć i, i, i postawienie tego naszego głównego bohatera w takiej sytuacji, gdzie będzie stał przed bolesnym wyborem, gdzie tak na sprawie nie wiadomo do końca komu zawierzyć, bo, bo co, co istotne to w zasadzie żadna z tych dróg, które w finale widzimy, to patrząc z perspektywy wcześniejszych wydarzeń to mi się wydaje, nie ma stuprocentowej pewności, że zadziała. Tak, ja bym to ujął. No więc ja, jakby rozumiem pomysł. Ja miałam wrażenie, że właśnie na odwrót, że no tam też tam były trzy takie powiedzmy prawdy na temat świetlików i miałam wrażenie, że, że w każdą po kolei wierzył Kacper, że on wierzył w pierwszą, a tam może nie był pewien albo coś tam i nagle dostał drugą i już wiedział, że ta pierwsza nie jest prawdziwa. Już nie było w ogóle takiej możliwości, że on wybierał między czymś. Nie, że on wiedział A, ale dowiedział się B, więc już wiedział, że A musi odrzucić. Potem dowiedział się C, więc wiedział, że B też musi odrzucić. Zresztą on B też odrzucił od samego początku, dlatego że no to było w ogóle bardzo taki hitlerowski powiedziałabym sposób, nie? Co też mi się zresztą gryzło z postacią Łukasza. On na początku mi się wydawał zupełnie inny, a potem nagle przechodzi i okazuje się wielkim złoczeńcą i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze wiesz, z punktu widzenia jakby te, te, tego elementu, no to tu jest jeszcze te, też kwestia dla mnie problematyczna, czyli na przykład to, że cały ten wielki plan to jakby był złożony z dwóch elementów. Po pierwsze jakby eskalacji obecności świetlików poprzez to, że on tam wypuszcza tego świetlika, pierwszego, który później zaczyna jakby tą reakcję łańcuchową, to jest raz, a dwa y założenie właśnie, że te, w ten kawałek tego Lucyfera wejdzie właśnie w, w tego brata, czy on pewnie nie, nie zakładał, że to koniecznie będzie brat bo ja, ja tak sobie myślałem, że on też mógł założyć sobie, że to na przykład będzie Kacper no i że właśnie dzięki temu, że, że ten fragment jakby zadziała tak jak zadziałał, czyli właśnie, że nie wiem, zyska ten, ten ktoś tą nadludzką siłę na przykład i świetliki się będą go, nie będą go imały no to, to dla mnie też jakby nie ma tak. żadnego uzasadnienia jakby we wcześniejszej fabule, w tym sensie, że po prostu nagle dostajemy jakby informację, że okej, okay, to powinno tak zadziałać i my jako czytelnik mamy uwierzyć, że jakby tak. nagle dowiadujemy się, że istnieje taka i taka możliwość, że to będzie tak i tak funkcjonowało. I, I to jest coś, czego ja nie byłem w stanie kupić. Po prostu nie byłem w stanie uwierzyć w to, że, że nagle takie rozwiązanie się po prostu pojawiło. No, miałam wrażenie, że to jest trochę jak Deus z Machina. Po prostu tak znikąd się pojawia, bo, bo nie wiem, bo może Patykiewicz nie miał już pomysłu, jak to dalej doprowadzić do... Nie, nie wiem, takiegoś Ale miałam wrażenie właśnie, że to nie jest do końca dopracowane i że w ogóle część tej powieści, taka spora część powieści, tak się tak, tak trochę się ślimaczę, tak trochę mi się już nawet nudziło momentami, a potem nagle w trzech czwartych powieści mamy jedną mocną stanę, drugą mocną stanę, trzecią, czwartą i piątą, aż do samego końca. No, wiesz, to pewnie wynika z tego, że duża część jakby tej powieści to mimo wszystko jest jednak przedstawienie tego świata i prawideł nim rządzących i tak na dobrą sprawę to, to gdzieś w połowie dopiero jakby ta akcja zaczyna przyspieszać, bo, bo tak na dobrą sprawę do połowy to to jest element poznawania tego świata i później nagle jak idzie z kopyta, no to właśnie jakby jest to podprowadzenie od razu jakby do finału z tym, że mówię, no ja, ja z, nie, nie chciałbym, żeby znowu to wyglądało trochę tak, jak kiedyś rozmawialiśmy o, o przeglądzie końca świata, czy, czy raczej chyba o dalszych tomach trylogii, że głównie narzekamy, a, a mimo wszystko książkę polecamy, no ale, ale tak właśnie ja, ja miałem trochę taki problem właśnie z tą powieścią. Jesteśmy w sekcji spoilerowej, więc w zasadzie jak ktoś już miał przeczytać, to już przeczytał, nie? No, a, ale, ale po prostu mówię, w, w, według mnie to ni, niestety tu, tu jest taki duży elementów, które nie do końca działały, bo też nawiązałaś do tej mojej recenzji, to ja tam nie chciałem jakby się bawić w spoilery, więc też na przykład powiem, jakie jak ja miałem problemy, już nawet nie, nie tylko jeżeli chodzi o finał, że, że tak jak ta pierwsza połowa, gdzie jakby poznajemy wszystko, jak ten świat działa, jak wygląda, gdzie mamy tą tajemnicę cały czas wiszącą nad nami, gdzie mamy świetne sceny i to były w ogóle chyba najlepsze takie momenty w tym takim karcerze, czy w tym więzieniu na, na grani, to, to w ogóle no bardzo mi się to podobało wszystko. Kieracie. Kieracie. w Kieracie, o właśnie, zapomniałem jak, jak oni te, te, te, te, nazwy używali. I w którymś momencie jak z, zaczynają się pięć, piętrzyć wydarzenia i zaczyna się piętrzyć akcja to takie odniosłem wrażenie po prostu, że zaczynamy przedkładać efekciarstwo nad taką prostą logikę i przyczynowo skutkowość, bo, bo mamy tam takie elementy od czapy, jak nie wiem, jako, właśnie w którymś momencie jest scena, że na przykład Kacper ucieka i wpada, wpada do rzeki i po czym w, no, w, w, wiesz, woda w, o, o temperaturze bliskiej zera. On wychodzi w zasadzie z wody, bez ogniska, bez niczego. Nic mu się nie dzieje. Nic, ni nic mu się I nie dzieje. I przeżywanie. To jest głupie. Tak samo jak później scena z pingwinami jest w ogóle tak totalnie od czapy, że aż parsknęłam śmiechem. No, no więc właśnie to są takie, takie sceny, które mocno czytelnika wybijają, bo mam wrażenie, że one nie są do końca przemyślane. Tak samo jak na przykład jest właśnie ta akcja już w momencie, kiedy oni jakby tam wchodzą do tej jaskini, żeby wydobyć ten, jakby ten kawałek Lucyfera, no to ja czytając tą sekwencję, to się czułem trochę, jakbym czytał inną książkę, bardziej stargetowaną na jakiegoś młodego czytelnika, bo, bo to, to wszystko było jakieś takie Zrobione tak, żeby było efekciarsko, żeby utrudnić to wszystko, żeby podkręcić tą atmosferę niby zagrożenia, a dla mnie to się wydawało wszystko takie od czapy, wiesz, zbyt krótka lina, jakieś do, dodatkowe te, no jakieś tam roślinki czy, czy żyjątka, które tam im zagrażały i tak dalej, i tak dalej, takie spiętrzenie przeciwności losu i im ja tak sobie myślałem, że przecież no kurde, no mogli się do tego lepiej przygotować, no nie wierzę, że nie można było zrobić dłuższej liny, nie wierzę, że nie można było sobie poradzić po prostu jakoś inaczej, a, a tutaj nagle z rzeczy, która no jest z jednej strony jakoś tam trudna obiektywnie, no bo wiadomo, oni wiedzieli tylko, że tam te ćmy się gnieżdżą i tak dalej, ale no z drugiej strony, no, no nie wiem, jakoś to, to mówię, mocno mnie takie elementy wybijały z rytmu. To jest przemyślane w, w tym sensie, że ja widzę tutaj jakby odgórny, odgórny pomysł, tylko że właśnie ja z kolei za bardzo widzę szwy w tym wszystkim, że po prostu to jest, jest pomysł po prostu taki, że no niemalże ja, ja mógłbym to sobie rozpisać tak, na takim schemacie, że mamy bohatera, który przychodzi inicjację, mamy ekspozycję, mamy pierwszy twist, drugi twist, trzeci twist. Po drodze mamy kilka takich elementów, które sobie zakładamy, że, że wrócą w finale, gdzie mamy, wiesz, tego ślepego nadzwodnicy na początku, który też nie wiadomo jaki, jest, jaki ma sens, a tak naprawdę sprawę od początku też on gdzieś tam jest nam wciskany. Mamy te pingwiny na początku i to są później takie elementy, które gdzieś tam są porozrzucane i, i mają nam właśnie wrócić w późniejszej części powieści, tylko że ja po prostu w trakcie lektury miałem także no jakoś tak mocno widziałem te szwy i właśnie od strony fabularnej, dlatego mi się to tak nie do końca właśnie wszystko kleiło i podobało. Mi się sam pomysł po podobał i ja stwierdziłem właśnie, że to jest to, to, że ten pomysł jakby ma w sobie potencjał, to też właśnie było widać na, na przykładzie właśnie tej, tej gry paragrafowej, bo tutaj było widać, że gdyby usiąść do tego, to na, naprawdę spokojnie by można było na przykład zrobić jakąś opowieść właśnie w okresie samego tego upadku i to też by mogło być interesujące dla czytelnika, gdzie, gdzie też tak na dobrą sprawę by, by można było to, to zaserwować tylko i wyłącznie jako no, coś się zaczyna dziać i, i teoretycznie jakby Wiemy, że nie wiem, czy wygląda to z punktu widzenia ludzkości, jak nie wiem, spadający meteoryt czy cokolwiek takiego, a nagle się okazuje właśnie, że, że to, to zupełnie inaczej działa. I, i w, tej w tej paragrafówce mimo że tam można było jakby się przyczepić właśnie do tego z, z, z samej, z samych walorów tekstowych, jakby tego, to właśnie jakby sam ten pomysł i to podejście właśnie takie, że jakby coś się dzieje, co nikt nie ma tak na sprawę pojęcia, jak to działa i, i, a działa niekoniecznie tak, jakby się można było spodziewać po normalnej postapokalipsie, to bardzo fajnie wyszło. I, I naprawdę ja stwierdziłem, że to kurczę, to by mogło być niezłe, jakby tak jakieś właśnie takie, nie wiem, nawet zbiorek opowiadań, czy właśnie jakąś krótką historię z tego okresu czytelnikom zaserwować. No to, to, to fajnie, to trochę jak z Countdown i Feedem, nie? że napisała już po stworzeniu całej trylogii napisała opowiadanie, które się dzieje przed jakby samą apokalipsą. Myślę, że możemy w, w podkopów zakończyć, że to już chyba rozebraliśmy książkę na czynniki pierwsze, czy powiedzieliśmy co nam się nie podobało, ewentualnie czy do czego mamy uwagi. Nie ma sensu też polecać, skoro jesteśmy w sekcji spoilerowej, nie? No, dokładnie. dokładnie Dobra, tak. to na razie, cześć, papa. pa. Cześć.